Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wykryto narkotyków w organizmie kierowcy, który brał udział w wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki. Policja informuje o tym, co dalej. Rosyjska mafia może mieć związek ze zniknięciem prezesa firmy, której nazwę zmieniono na zonda krypto. Na więcej wyjaśnień ze śledztwa liczy minister sprawiedliwości. Bezrobocie kolejny miesiąc powyżej szóstki. Eksperci mówią skąd wziął się ten wynik. Test wykazał, że kierowca, który uczestniczył w wypadku posła Łukasza Litewki nie był pod wpływem narkotyków. Przeprowadzone będą jednak kolejne badania. O postępach śledztwa mówi Sabina Chyragieres ze Śląskiej Policji. Te czynności, które byliśmy w stanie przeprowadzić z kierującym na miejscu zdarzenia zostały wykonane i te badania przeprowadzone na zawartość alkoholu w organizmie czy też innych środków działających podobnie zostały wykonane. Nie wykazały obecności ani alkoholu, ani narkotyków, dlatego pobrana została krew do dalszych badań od kierującego. Czekamy na wyniki. Funkcjonariusze proszą świadków wypadku oraz kierowców posiadających nagrania z wideorejestratorów o pilny kontakt. Do tragedii doszło wczoraj. W Łukasza Litewkę, społecznika i posła jadącego rowerem wjechał samochód osobowy. Polityk zmarł. Minister Sprawiedliwości ma nadzieję na przyspieszenie śledztwa związanego ze zniknięciem twórcy giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. Międzynarodowa Agencja Detektywistyczna od dwóch lat zajmuje się sprawą zaginięcia, jak go określono, króla kryptowalut. Waldemar Żurek w rozmowie z nami stwierdził, że w sprawę najprawdopodobniej zamieszana jest rosyjska mafia. Widzimy wypowiedzi członków jego rodziny i znamy też okoliczności. On wjechał w pewne miejsce, nagle znika monitoring i człowiek rozpływa się w powietrzu. A jeżeli za tym stoją środki rosyjskiej mafii, ja potwierdzam to, co powiedział premier, o szczegółach nie mogę powiedzieć, bo to są postępowania, które są objęte klauzulami. Wszystko na to wskazuje, że tak jest. Sylwester Suszek zaginął 10 marca 2022 roku i od tego czasu poszukuje go katowicka policja. Twórcę giełdy BitBay po raz ostatni widziano w firmie paliwowej w Czeladzi należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu. Wynik bezrobocia w marcu taki sam jak w lutym. Według Głównego Urzędu Statystycznego był na poziomie 6,1%. W marcu bezrobocie powinno spadać, ale tak się nie stało z powodu ograniczenia funduszy urzędów pracy, zwraca uwagę ekonomista Adrian Domitrz z Santander Bank Polska. Ma to związek z tym, co alarmują Powiatowe Urzędy Pracy, że zostało zmniejszone finansowanie z Funduszu Pracy na działania aktywizacyjne bezrobotnych, co sprawia, że mniejsza liczba osób, które są zarejestrowane w urzędzie, dostaje staże, prace tzw. subsydiowane, czyli finansowane z Funduszu Pracy. Ekspert spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach sytuacja na rynku pracy pozostanie stabilna. GUS poinformował, że na koniec marca w Urzędach Pracy zarejestrowanych było prawie 950 tysięcy bezrobotnych. Donald Trump oświadczył, że byłoby pomocne, gdyby Władimir Putin pojawił się na szczycie G20. Forum zaplanowano na grudzień w Miami na Florydzie. Na pytanie reportera o zaproszenie Putina amerykański prezydent odpowiedział, że takiego nie wystosował. Nie, ale gdyby przyjechał, to prawdopodobnie byłoby to bardzo pomocne. Już dawno temu, kiedy z G8 zrobili G7, wyrzucili Rosję. To było jeszcze przed moją kadencją. To zasługa Obamy i pewnego premiera z kraju zwanego Kanadą, czyli Trudeau. Powiedziałem wtedy to głupota i miałem rację. Chodziłem na te spotkania G7 i około 90% spotkania poświęcone było rozmowom o Rosji i o tym, co się tam dzieje. Putin nie uczestniczy w szczytach G20 od 2019 roku. Najpierw nie pojawiał się z powodu pandemii, a później wojny w Ukrainie i nakazu aresztowania wydanego wobec niego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Kreml sygnalizuje, że decyzja o ewentualnym udziale przedstawicieli Moskwy zapadnie bliżej terminu spotkania. Na szczyt G20 zaproszenie otrzymał prezydent Polski Karol Nawrocki. Klimat. W niemal całej Polsce jakość powietrza jest dobra, w okolicach Kielc i na Pomorzu Wschodnim nawet bardzo dobra. Jedynie w wielkopolskim Pleszewie i podwarszawskim Żyrardowie czujniki wskazują na umiarkowaną jakość powietrza. Ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca, pochodzi teraz 70% energii elektrycznej w sieci. Do 16 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Na termometrach teraz przeważnie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie dzisiaj na Kujawach miejscami do 18. Poza tym zachmurzenie na ogół umiarkowane. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam możliwe są przelotne opady. Autopromocja Hola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 Kultura w trójce dziś między 13 a 15. Agnieszka Obszańska, do usłyszenia autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, Dania tutaj jest! Sto! Czysty filet z piersi kurczaka. Cena przedobniżki 24,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Uwaga! Zrób zakupy za minimum 100 zł z aplikacją Nasza Stokrotka i odbierz aż 25 zł na kolejne. Szczegóły w regulaminie na www.stokrotka.pl Dania tutaj jest Stokrotka.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 W tę sobotę i niedzielę w Kauflandzie masło ka stąd takie dobre 89 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Cztery na osobę, a schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tę audycję również zrealizuje Olga Szuczko. 8 minut po 12 kamera, trójkowo, akcja, filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jaźmiński, zapraszam. Wiosna festiwalowa rozkręca się już na dobre. Dzisiaj zapowiemy na pewno dwa najbliższe wydarzenia. To 28 już przegląd filmowy Kino na Granicy od 29 kwietnia do 3 maja pod patronatem Trójki w polskim i czeskim Cieszynie porozmawiamy o programie z Martinem Nowosadem, dyrektorem przeglądu, dyrektorem programowym. Wspomnimy już też o majowych wydarzeniach, na przykład 23. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Odwiedzi nas dzisiaj Wojciech Diduszko, który opiekuje się konkursem polskim, polskimi filmami i właśnie te najważniejsze polskie premiery festiwalowe dziś również zapowiemy. Wspomnimy już za moment także o majowym festiwalu, bardzo ważnym, może nawet najważniejszym na świecie. To 79. w tym roku Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. A moim gościem będzie Dominik Mirecki, młody reżyser filmu Cannes, który również będzie można oglądać dzisiaj w Cannes. No i z ogromną przyjemnością zapraszam dziś także na spotkanie z Markiem Kondratem. Tak, tak, bo po bardzo długiej, wieloletniej przerwie Marek Kondrat powrócił do polskiego kina znowu w dużej roli, w roli Ignacego Rzeckiego, oczywiście w lalce kolejnej adaptacji powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Postprodukcja trwa, zdjęcia właściwie zakończone już dawno, bo w grudniu no i bardzo, bardzo czekamy na premierę tego filmu, to dopiero we wrześniu. A w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Marek Konrad również w maju pojawi się na kolejnym festiwalu filmowym w Polsce. To Tarnowska Nagroda Filmowa, bo właśnie w Tarnowie odbierze nagrodę za kształt twórczości oraz wkład w rozwój polskiej kinematografii. No to zaczynamy, bo dzisiaj dużo różnych tematów, wiele tych festiwalowych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień Z wielką dobry. Wielką przyjemnością witam mojego pierwszego gościa, Dominik Mirecki, wspomniany już autor filmu Kanaan. Trudny tytuł i przyznam dzisiaj, że przed obejrzeniem filmu pomyślałem, że chyba jednak dobrze sobie jakieś skojarzenia miałem, biblijne bym powiedział. To fantastyczne. Ale mówię, no nie, no trzeba się do, dowiedzieć, gdzie tutaj autor chce mnie Zaprowadzić w jakie rejony? A co ty sam opowiadasz o, o tym tytule Kanan? Nie będę ukrywał, że dla mnie tytuły filmów są dość istotne, przynajmniej przy tworzeniu, bo to taka wizytówka, coś, co zapada w pamięć, ale poprawnie wymówione, Kanan. Mhm. Tak powinno ale być. Ale to może być tak, skojarzenie z postacią biblijną mhm. albo z y, miejscem czy z terytorium. Tutaj bym się bardziej kierował y, ku miejscu. Mhm. Y, Kanan, czyli Ziemia Obiecana. Mhm. Tak pomyśleliśmy sobie, że, że to będzie ładna klamra i ładny jakiś symbol tego filmu, bo wydaje mi się, że to jest historia o ludziach, którzy właśnie poszukują tego swojego kanan, czyli ziemi obiecanej, miejsca, gdzie, gdzie poczują się wolni, bezpieczni, co jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, jak tak obserwujemy. No, i właśnie Twój film, o czym już wspomniałem, zostanie pokazany na tym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. To w maju, w tym roku festiwal od 12 do 23 maja. O, o samym festiwalu za chwilkę jeszcze i o Twoich planach związanych z pobytem w Cannes porozmawiamy, ale jeszcze zatrzymajmy się przy filmie. No właśnie, mówisz: Ziemia obiecana, a y, główni bohaterowie to dwójka. Ludzi, no właśnie, skąd? Na z Bliskiego z, Wschodu. Na, na pewno z miejsc, no, które nie należą teraz do najbezpieczniejszych na świecie. Absolutnie, absolutnie. Szukaliśmy postaci, które będą pewnego rodzaju symbolem, może przedstawicielami ludzi, którzy szukają swojego miejsca na ziemi w ciężkiej sytuacji, w której teraz, teraz są. Dlatego postanowiliśmy, że, że osoby z Bliskiego Wschodu nie definiujemy jakby konkretnie, mhm. skąd oni pochodzą. Chcielibyśmy, żeby to była historia uniwersalna, w sensie o ludziach przede wszystkim. Nie absolutnie politycznie tutaj skierowana, ale żeby to była historia o ludziach, którzy próbują znaleźć swoje miejsce na ziemi, którzy walczą o przetrwanie w tym świecie, który niekiedy jest pozbawiony sensu i logiki. Bardzo dużo udało Ci się zmieścić w tej krótkiej fabule, bo to rzeczywiście jest krótka forma etiuda studencka. Hmm, tutaj reprezentujesz warszawską szkołę filmową, ale emocje są bardzo silne. To jest takie, takie natężenie, taka esencja właściwie emocjonalna, o to chyba chodziło i ten efekt... Jest. To bardzo mi miło, bardzo dziękuję. To ważne słowa, bo film dopiero rozpoczyna jakby tutaj przebieg e, festiwalowy, więc e, każde takie słowo utwierdza nas w przekonaniu, że udało się gdzieś skierować to na takie tory, o których myśleliśmy. E, tak, absolutnie. To film wydaje mi się, który chciałbym, żeby zadawał dużo pytań, a niekoniecznie... E, ukazywał jakieś odpowiedzi, żeby każdy z nas oglądając ten film znalazł swoją odpowiedź, bo wydaje mi się, że nie ma tutaj w decyzjach, które podejmują nasi bohaterowie jakiejś zero-jedynkowej odpowiedzi. No nie ma, nie ma i rzeczywiście też interpretacja pewnych scen, no może być różnoraka. Rzeczywiście to jest jakaś wieloznaczność, natomiast myślę, że chyba trzeba powiedzieć, że to jest przede wszystkim moralitet, filmo. Tak, o, tak mi się wydaje. O tym, o wyborach, o tym jak czasami, zresztą właściwie nawet istotna jest dedykacja, którą zamieściłeś na samym początku. Absolutnie, absolutnie. Na początku filmu, to tutaj może zdradzimy, tak, tak. E, pojawia się e, takie zdanie, że nie wszystko, co złe, rodzi się ze zła. Gdzieś przeczytałem to kiedyś i, i faktycznie bardzo mocno utkwiło mi to w pamięci, bo faktycznie w tej sytuacji, przynajmniej gdzie znajdują się nasi bohaterowie, mm, to jest prawda, tak w mojej opinii osobistej, że czasami robimy rzeczy, żeby po prostu przetrwać i czasami są to okropne rzeczy i pytanie, czy my możemy to ocenić, czy możemy powiedzieć, bo jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji? Powiedziałeś o Ziemi Obiecanej, właśnie tu wracam jeszcze do tytułu twojego filmu, Kanan. Mówimy o terytorium, ale właściwie też miałem skojarzenia z postacią biblijną, no, chodzi tutaj o wnuka Noego i czy, czy też jego syna Hama i, i jednak no miałem takie skojarzenie, bo pojawia się, no nie chcę tu zbyt wiele ujawniać, ale pojawia się jednak nagie ciało mężczyzny w twojej historii więc to też jest odniesienie do, no tutaj, jeżeli ktoś nie pamięta, do czego ja teraz nawiązuję, no to już trzeba rzeczywiście pogrzebać w tych wątkach biblijnych, żeby, nie będziemy ich tutaj dokładnie przypominać, ale, ale jest, jest to widzenie tego nagiego ciała. Tak, absolutnie, ale też ciało w tym filmie wydaje mi się, że jeszcze odgrywa jakby rolę Inną, na kilku tak. poziomach, ale absolutnie, można też to tak interpretować, natomiast z ciałem, bardzo chcieliśmy delikatnie podejść do tego tematu, ponieważ w filmie pojawia się zmarły mężczyzna i problem, który wokół niego jakby tutaj dotyczy wszystkich. I bardzo chcieliśmy ostrożnie podejść do tego z szacunkiem i z jakąś taką dyskrecją, bo wydaje mi się, że czasami dużo bardziej działają rzeczy, których nie widzimy, a możemy mhm. sobie dopowiedzieć, domyślić i, i wyobrazić, są dużo mocniejsze niż właśnie pokazanie takie jeden do jednego i wydaje mi się, że chyba tego będę szukał gdzieś jeszcze też również w przyszłych projektach. Ale na pewno w twoim filmie można zobaczyć na ekranie klarę bielawkę i bardzo, bardzo mnie to ucieszyło, bo ja ciągle uważam, że to jest aktorka nie dość wykorzystana w polskim kinie, chociaż oczywiście ma już za sobą wiele interesujących ról. Kiedyś też on tu siedziała na twoim miejscu, ale się bardzo ucieszyłem, gdy ją zobaczyłem w etiudzie studenckiej. Lara jest cudowną osobą. Zresztą cała obsada i Żeneta Homa i Omar Hemit, który debiutuje tutaj na... na skąd, go, skąd go znalazłeś, że tak powiem? Omara gdzieś zobaczyliśmy w jakiejś etiudzie takiej Mamy takie etydy na zaliczenia w szkole do robienia. Gdzieś, gdzieś zgłosił się i, no i zakochaliśmy się w nim. W sensie jest nie, niesamowity. Też jest cudownie obserwować, jak on wchodzi w ten świat, bo tak naprawdę to był taki Pierwszy, albo właściwie drugi, jakiś taki większy jego projekt. Ale chyba on już jest dłużej w Polsce, bo mówi po polsku, tak? Tak, tak. Omar pochodzi z Egiptu, jest mniej więcej 8-9 jakby tutaj lat e, w Polsce. E, natomiast no, też cudowny człowiek i cudownie było z nim współpracować. Jeszcze wracając do Klary, uważam, Aha. że fantastyczną rolę, bo to nie była wcale prosta rola. Mm, a Klara jakoś tak e, ją przeprocesowała przez siebie, że no, ja mimo tego, że to zła postać wbrew pozorom, ale też walczy o siebie... Znaczy, ja pewnie nie nazwałbym jej złej, ona po prostu próbuje Przetrwać, na, yy, jak tak, wszyscy. No, ratować się w pewnej trudnej dla niej bardzo sytuacji. Tak, dlatego też nam zależało, żeby, nie, żeby też nie rozdzielać tego na dobre i złe postacie, tak jak tutaj rozmawiamy, natomiast jednak no, ona szantażuje też troszeczkę Aha. naszych bohaterów ale ma ku temu powody, jak wiemy i też chcieliśmy, żeby też gdzieś poniekąd ją troszkę zrozumieć i udało się to tak, wydaje mi się, fantastycznie. Absolutnie, bo to jest prowadzić. całkowicie wiarygodna, no też właśnie niejednoznaczna postać. No to dojdźmy do festiwalu w Cannes właśnie. Cannes i Cannes. To nawet się tutaj jakoś ładnie rymuje nam. Tak, naprawdę. No. No. I wybierasz się w tym roku w maju na festiwal. Zresztą dodajmy, że nie sam, bo tam macie większą reprezentację Warszawskiej szkoły filmowej. Tak, absolutnie. Dwa filmy z naszej szkoły, warszawskiej szkoły filmowej, zostały zakwalifikowane do programu Short Film Corner. Mój film, Kanan i film Filipa Wieczorka, bez przepisu. Z którym od razu dodam, spotkam się też w maju już w Trójkowo Filmowo, więc i o jego filmie porozmawiam. Tak, również fantastyczny film, niezwykle wrażliwy i, i, i taki szczery. No i co tam będziecie robić? E, tak, będziemy uczestniczyć przez cztery dni w programie Short Film Corner. To jest taka przestrzeń dla krótkich metraży, gdzie zjeżdżają się filmy z całego świata. E, cztery dni networkingów, pitchingów, spotkań z mm, selekcjonerami, osobami z branży, które decydują o losach e, krótkich metraży tak naprawdę w przyszłości. Film też trafia do bazy e, dla agentów, dystrybutorów, agentów sprzedaży, bo tak naprawdę Kan rozpoczyna ten przebieg festiwalowy i to takie pierwsze miejsce, gdzie można się pokazać haczyć i może uzyskać kolejne kwalifikacje. No i co to znaczy dla ciebie, bo właściwie jesteś reżyserem na początku, drogi wcześniej, głównie próbowałeś swoich sił jednak jako aktor w filmach, yy, serialach. Teraz raczej chyba się ta szala przechyliła właśnie w stronę reżyserii, no i Myślę, że to można traktować jako wielki sukces, żeby właściwie przy okazji drugiego chyba raptem twojego reżyserskiego filmu pojawić się na tak ważnym festiwalu. Tak, absolutnie. To niezwykły zaszczyt, radość, taka dziecięca radość, bo jednak jak się myślę o festiwalu w Cannes, to miejsce no, szczególnie wyjątkowe dla filmowców, a dla młodych ludzi. Jakby ktoś kiedyś powiedział mi, że dwa lata temu, że pojadę do Cannes, jeszcze będę miał film, który będę mógł reprezentować, to raczej potraktowałbym to jako komplement i po prostu się uśmiechnął, a tak naprawdę za miesiąc jedziemy do Francji i piękne uczucie. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim osobom, które pracowały przy tym filmie w Warszawskiej Szkole Filmowej, że mogliśmy tam y, to zrealizować w ramach nauki i, i, i tylko się cieszyć i korzystać. A powiedz mi, czy twój film Canaan y, można, czy ben, teraz, albo, albo może właśnie w maju przy okazji y, Cannes, festiwalu w Cannes, będzie można oglądać, gdzieś znaleźć? Y, czy to będzie taka absolutna premiera tam właśnie, we Francji? Y, póki co we Francji y, będziemy po raz pierwszy. Na razie film, zasada krótkich metraży jest taka, że podróżują one na festiwalach. Później trafiałem do streamingu, Miałem poprzedni film, "Sens Szczęścia, który również wyreżyserowałem. Teraz go gdzieś można znaleźć? Tak, jest na Kanal Plus i znajduje się na streamingach, można, można sobie go tam pooglądać, więc zapraszam serdecznie. Ale to jest dopiero po tym obiegu festiwalowym, ponieważ filmy na początku gdzieś wędrują po całym świecie, a potem trafiają właśnie w takie miejsca, gdzie można sobie pooglądać w domu. No to tylko podkreślamy dzisiaj ten tytuł, warty zapamiętania, Kanaan, zakwalifikowany w tym roku do sekcji Short Film Corner na festiwalu w Cannes. Myślę, że pojedziesz do Cannes też z nadzieją na to, że pooglądasz trochę dłuższych filmów. Tak, absolutnie. Też y, nie ukrywam, że z uważnością śledziłem y, listę w konkursie głównym, bo w tym roku jest naprawdę imponująca. Jest wielu twórców, których niesamowicie cenię i jestem podekscytowany ze względu na to, że mamy możliwość pooglądania właśnie tych tych najlepszych filmów gdzieś wyselekcjonowanych, mam nadzieję, na całym świecie. No to y, trzymamy kciuki, żeby wam się y, dobrze działo na festiwalu w Cannes i żeby ten festiwal i te wszystkie spotkania z selekcjonera, selekcjonerami y, otworzyły no, kolejne drzwi po prostu i, i, i tak dalej, i tak dalej. I kto wie, może, może gdzieś y, po wielu miesiącach okaże się, że i znajdziecie się na przykład czego wam życzę na jakiejś długiej, a potem krótkiej liście Askarowej. Bardzo dziękuję. Mamy ogromną nadzieję. Wiemy, jaki to jest daleki proces, ale, ale jeżeli będziemy teraz w Cannes, no to czemu nie marzyć? Ale jeśli, no właśnie, jesteście w Cannes i robi się takie mocne, emocjonalne, interesujące filmy, no to wszystko przed wami. Życzę szczęścia. I dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję pięknie. Moim gościem był Dominik Mirecki, autor filmu Kanaan. A już za chwilę pierwsze zaproszenie na wiosenny festiwal filmowy, w tym wypadku nazywany Przeglądem, bo to Przegląd Filmowy Kino na Granicy po raz 28 już w polskim, czeskim Cieszynie. I za moment rozmowa, no tym razem już na odległość, ale z jednym z organizatorów właśnie tego wydarzenia, które odbywa się wkrótce, bo w przyszłym tygodniu już pod patronatem Trójki. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W trójkowo Filmowo łączymy się teraz, myślę, że z Czechami, bo zapewne tam jest Martin Nowosad, czyli dyrektor programowy przeglądu kino na granicy. Dzień dobry, Martinie. Dzień dobry, Ryszard. Dzień dobry, ahoj. Jesteś, rozumiem, po czeskiej stronie, tak? Tak, oczywiście, jestem po czeskiej stronie. Ale w Cieszynie, czy trochę dalej? <głos> jeszcze jestem dalej, jestem w sprawie teraz. Jeszcze, na razie. jeszcze jesteś dalej, bo jeszcze masz trochę czasu na to, żeby przybyć do Cieszyna, a my już jesteśmy, myślą, przy tym, co za kilka dni. Jak zapowiada się pod każdym względem przegląd, który rozpocznie się już za kilka dni. Właśnie w polskim i w czeskim Cieszynie, oczywiście kino na granicy. Jak to wygląda? No. Wszystko gotujemy, to znaczy cieszymy się, że będą ludzie, że będą filmy, będą twórcowie i goście, których w tym roku bardzo dużo będę. Cieszę się bardzo na te dyskusje, nie tylko projekcje, ale oczywiście po projekcjach z tymi gośćmi, z twórcami, z aktorami ale będzie też jeszcze dużo innych wydarzeń oprócz tego programu. To od razu powiedzmy, gdzie szukać tych szczegółowych informacji programowych, bo przegląd odbywa się po obu stronach Olzy, po obu stronach Granicy, więc myślę, że w obu też językach te informacje znajdziemy. Gdzie ich szukać? No oczywiście najlepiej szukać wszystkich tych informacji punktualnie na stronach internetowych www.kinonagranicy.pl a po, pro, pro, po polskie widzę PL i Proczeskie CZ. Kino na granicy w tym roku rozpocznie się w środę, 29 kwietnia. Co szykujecie już na sam początek? Jak to wszystko się zacznie w tym roku? No w tym roku jest taka niespodzianka, bo na otwarcie będzie koncert otwarcia i my wybraliśmy w tym roku zespół, grupę Trupa Trupa. Bardzo znany zespół, który jest znany z filmów z Agnieszki Holland. On też został wykorzystany, niektóre piosenki z tego zespołu w jej najnowszym filmie France, coś jest filmkoprodukcyjny polsko-czeski, czesko-polski, nominowani do Oscara w tym roku, to bardzo się cieszy, bo myślę, że to będzie wydarzenie. Jeszcze nigdy nie było tego koncertu. Nie, nie, nie, Muszę sprostować. Nie był nominowany do Oscara. No, był w nominacjach. Był w znaczy nominacjach. był jako kandydat. Ale był, już... był jako kandydat. No, ale tak. to znaczy u nas się mówi, że był w nominacjach. Aha, znaczy nie wygrał, nie był w tych najłóższych nominacjach, ale był po prostu nominowany za Polskę. No, był nie. brany pod uwagę, tak. Był zgłoszony. Mhm. Był zgłoszony, tak. No. Ale w każdym razie od tego koncertu zaczynacie. Tak, zaczynamy, zaczynamy tym koncertem, ale też, jak to powiedzieć, no, jest dużo filmów już z pierwszego dnia, które będą też jakimiś jakimi, filmami otwarcia ze Słowackich na pewno. Bardzo ciekawy film, który jeszcze przed tym koncerciem będziemy się prawie o 16.30 w kinie Piast w Czeszynie i to będzie film Ojciec, który też został w nominacjach na Oscara za Słowację. A po czeskiej stronie wieczorem o 20.30 film pod parą, po polski mówi się zakraplane. Myślę, że bardzo ciekawy temat, film, który jest remake'em słynnego duńskiego filmu o alkoholikach, który został i wygrał Oscara, ale to jest czeska katarwia tego filmu. Mówimy o filmie z Madsem Mikkelsenem na Rauszu, tak? Tak, tak, tak, o, mm -hmm. mówimy o tym filmie, I tak. Czesi zrobili swoją wersję tego filmu? Tak, swoją wersję i tych ułach głównych nie są mężczyźni, ale są to kobiety. A, no to bardzo rzeczywiście ciekawe. Zaczyna się wyrazistymi akcentami. Oczywiście najwięcej możesz powiedzieć o tych propozycjach, które płyną ze strony czeskiej, no właśnie jak w tym roku wygląda z gośćmi, aktorami, reżyserami czy premierowymi czeskimi filmami, które będzie można zobaczyć do końca kina na granicy, czyli do 3 maja. O czym, o kim chciałbyś szczególnie wspomnieć? Na pewno rozpocznę o tych retrospektywach, bo w tym roku udało się coś cudownego. Mamy z wszystkiej strony retrospektywę aktorki, to jest legenda Iwy Janczurowej, która jest bardzo znana w 60-70 lat, ale ona oczywiście i w swoim wieku, 85 lat, który ma w tym roku właśnie teraz, w tych dniach, jeszcze stale nakręca. To znaczy, cieszymy się, że ona przyjeżdża k nam do Czeszyna, będziemy pokazywali sześciu filmów z jej filmografii, która ma jakieś tam 60 filmów. A bardzo się na tę dyskusje z mnie, bo ona no, naprosto wspaniała aktorka i myślę, że te filmy są wybitne. S są to filmy, które są jakimiś tam słynnymi filmami czeskiej kinematografii. I też mamy ze strony słowackiej taką bardzo ciekawą retrospektywę, myślę, że polscy widzowie może nie znają tej osobowości, reżysera Eduarda Grecznera. To jest człowiek, który też myślę, bardzo się postarał o to, żeby słowackie kino 60-tych i 70 lat było jakieś tam w konkurencji tych międzynarodowych festiwali, bardzo dobrze przyjęte. Niestety on ma 95 lat, jeszcze żyje oczywiście, ale z powodu zdrowotnych otrzymaliśmy parę dni temu informację, że niestety nie przyjedzie, ale i tak będzie może jakieś połączenie online z nim i na pewno będą zapowiedzi tych filmów, no. A jeśli chodzi o nowości, o premierowe filmy, albo przynajmniej takie, które mogą nie być zupełnie znane polskiej publiczności, no to rozumiem, że takich propozycji też trochę będzie. No oczywiście tych propozycji bardzo dużo jest, bo oczywiście mamy wszystkie te słynne czeskie nowe filmy, które otrzymały te prestiżowe nagrody czeskie, czeskie lwy, nagrody krytyki filmowej, zostały też nagrodzone w Karlowych Warach, na Festiwalu lub na innych międzynarodowych w festiwalach kategorii A, to znaczy na pewno bardzo polecam film Zbor Mister, który był w zeszłym roku w konkursie w Karlowich Farach, otrzymał tam jakieś nagrody i zdobył wszystkiego dwa. Myślę, że to bardzo ciekawe kino, kino, które skrajnych emocji i wywołuje bardzo wielkie emocje, bo jest to kino według wydarzeń rzeczywistych, ale z bardzo takim artystycznym udziałem tego re reżyserskiego rękopisu w tym, w tym filmie. E, mamy oczywiście też bardzo dobry film, który też się pojawił na kilku festiwalach zagranicznych i Niewdzięczny Bytowski. Reżysera Olmo Omerzu to jest film taki, który bardzo się dobrze sprawdza na tych międzynarodowych festiwalach artystycznych. Film, który pokazuje relacje między rodzicami i dziećmi. Bardzo dobrze zrobiony i z bardzo dobrą obsadą aktorską. Polecam bardzo film Nepora Dana Panka, reżysera, który też k nam do Cieszyna i będę dyskutował o tym filmie i wydarzeniach, które też powstały na podkładzie rzeczywistych wydarzeń sportowych. Jest to film o parahokejistach, czyli nie wiem, czy mówię mówi po polsku. Mówimy o rozgrywkach hokejowych, sportowych, tak? Tak, tak, tak. Ale to jest parahokej, to znaczy... Czy jest... to są inwalidzi? To są inwalidzi, tak. Mhm. Ale to, to, to jest film, który powstał na podkładzie wydarzeń mistrzostw Świata w hokej, które to... było dwa roki temu mhm. u nas tutaj w Czechach. No, no, no tak. Bardzo dobrze, nakr no, bardzo dobrze nakręcony. No i mamy oczywiście Karawan film, który otrzymał główną nagrodę czeskiego lwa i był pokazywany w Cannes w zeszłym roku, wybitne kino, wybitna reżyserka, oczywiście też będą z nami tutaj w Czesinie. No i bardzo dużo dalszych, następnych, nowych premierowych czeskich filmów, które pokazujemy i... Myślę, że każdemu z tych filmów mamy już tam twórcy, aktory, z którymi będziemy dyskutowali po tych projekcjach. Czyli gości, reprezentacji do filmów na pewno nie zabraknie. Kino na granicy, jak już zresztą wynika z naszej rozmowy, to przede wszystkim filmy polskie, czeskie, ale właśnie wiemy już, że także słowackie bywało w poprzednich latach, że swoją reprezentację miały na przykład Węgry, bywały filmy z innych krajów. Czy w tym roku też jeszcze takie przykłady się pojawią, czy zostajemy tu przy tej najbliższej granicy? Tak, oczywiście, są filmy słowackie, też nowości z kinematografii słowackiej, będzie też dużo twórców, aktorów w tym filmach, które będziemy pokazywali, już mówiłem o filmu Ojciec, mhm. bardzo dobry film Potopa, który został nagrodzony na słowackich nagrodach filmowych, też będzie reżyser z nami, będą też sportowe filmy o ciekawych postaciach z tego gatunku, który zostaje nakręcony w zeszłym roku na Słowacji, to jest film champion i Nepela. Jest bardzo dobre kino, historyczne sztur, który nakręciła reżyserka Mariana siengos solczanska Oprócz tych filmów fabularnych, oczywiście też w czeskich filmach mamy dużo ciekawych dokumentów. Właśnie nie powiedziałem o tym, że będzie Oscar w nie Będzie film nagrodzony Oscarem. pan Nikto przeciwko. Uh -huh. Mam nadzieję, że będzie też jego współreżyser Paweł Talankin, który jest też głównym podwagonistą tego dokumentu. I on właśnie do Czeszyna przyjeżdża z tym Oskarem, którego otrzymali ponad miesiąc temu. Rzeczywiście zapowiada się świetnie. To jeszcze poproszę Cię o kilka tych najważniejszych, praktycznych informacji. Co warto wiedzieć i kiedy warto być w Cieszynie. To Warto wiedzieć w Czyszynie już od pierwszego dnia, to znaczy od środy 29 kwietnia. Przegląd jest do 3 maja, ale ważne też, żeby człowiek sobie tam popatrzył na ten program, bo gramy po prostu od rana do wieczora, gramy w jednym czasie na pięciu różnych miejscach, to znaczy na pięciu lub czasami na sześciu różnych salach, to znaczy... Będzie potrzeba wybierać, bo no nie tak. da, się, da się z tego programu zalatwić, ale myślę, że jeżeli ktoś się interesuje nowym z polskich widów, nowym, czeskim i kinem, to jest tak zrobione, żeby te nowości, ten widz mógł sobie tam jakoś tam zarezerwować i obejrzeć. A kino plenerowe w tym roku też będzie? Coś nad Oluzą tak, będzie się działo? Tak, oczywiście. Robimy też kino plenerowe jak zawsze. Punktualnie na granicy. W środę, czwartek, piątek i sobotę będą cztery filmy, które pokazujemy na granicy. Zawsze było dużo ludzi. Myślę, że tak będę i w tym roku, bo tam są pokazywane filmy Myślę, że gatunkowe filmy, takie, które komedie, takie filmy. Bardziej filmy rozrywkowe, otwarte, rozumiem. Mm -hmm. Rozrywkowe, tak, tak. No. no to świetnie. Zapraszamy więc na 28. już edycję przeglądu filmowego kino na granicy, oczywiście pod patronatem. Trójki, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje i zapraszamy do Cieszyna. Też dziękuję bardzo i też zapraszam, co nie do Cieszyna, na Kino na Granicy. Dziękuję bardzo, a w Trójkowo Filmową rozmawiałem z Martinem Nowosadem, dyrektorem programowym Przeglądu Kino na Granicy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Cieszynie. Do zobaczenia. No właśnie, od razu mogę dodać, że z zaproszenia skorzystam i już niedługo pojawię się i w polskim i w czeskim Cieszynie, bo tam rzeczywiście cały czas przekracza się granice i chodzi się jednym albo drugim mostem z miasta do miasta i od razu też mogę powiedzieć za tydzień w całości trójkowo-filmowo właśnie z Cieszyna, właśnie z przeglądu kino na granicy. A tymczasem zapraszam na spotkanie z Markiem Kondratem. Teraz będzie tych okazji pewnie więcej, bo aktor powrócił po długiej przerwie do polskiego kina. A w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że za miesiąc pojawi się w Tarnowie i być może tam się również uda nam spotkać, bo w czasie 24 już przepraszam, to jubile, jubileuszowa w tym roku edycja podczas 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Marek Kondrat właśnie odbierze statuetkę Wieczność. To nagroda specjalna za całokształt twórczości oraz wkład w rozwój polskiej kinematografii. Na no a tymczasem aktor zagrał Ignacego Rzeckiego w filmie Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Ta premiera dopiero we wrześniu. Czekamy z niecierpliwością, ale muszę powiedzieć, że gdy spotkaliśmy się niedawno właśnie, by porozmawiać o lalce, to okazało się, że z Markiem Kondratem można rozmawiać właściwie o wszystkim. I powstała z tego, myślę, bardzo, bardzo interesująca opowieść nie tylko o filmie, nie tylko o kinie, ale przede wszystkim o życiu i ważnym ważnych w nim sprawach. Zapraszam więc na spotkanie z Markiem Kondratem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Poza nielicznymi wyjątkami długo Pana nie było w polskim kinie i oto Pan wraca w dużej roli z jakimi emocjami, z jakim samopoczuciem. Z dobrym, zwłaszcza po obejrzeniu trzech fragmentów, bo tylko tyle widziałem. No i się przejąłem tym, co zobaczyłem, tak jak powinno być, kiedy człowiek siada w kinie i widzi coś fajnego, no to, to się wzrusza. I miałem takie uczucie, że uczestniczę w takim kinie, o którym zawsze myślałem i marzyłem że ono przenosi nas w trochę inny świat, że daje wrażenia takiej konstrukcji, którą trudno sobie wyobrazić po prostu dzisiaj współcześnie, że postaci, które tam są na tym ekranie noszą emocje bardzo nam bliskie w sumie, więc są prawdziwe, to jest wartość tej powieści, nieprzemijalna zupełnie i w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u postać Szlangbauma, więc pomyślałem, że to jak jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i się z nimi nie bronię. I jestem zadowolony z tej decyzji. Przede wszystkim postać Rzeckiego jest mocno okrojona. On nie ma swojej perspektywy, że tak powiem, narracyjnej, tak jak u Prusa. Żartobliwie wspomina swój pamiętnik, który prowadzi w rozmowie z postacią dziennikarza, który imituje postać samego autora, czyli Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego. To reżyser przewrotnie i zabawnie chyba umieścił w tym filmie. Natomiast nie przeraża mnie uskromnienie tej postaci, czuję się częścią, po prostu zawsze miałem taki stosunek do tego zawodu, należycie podrzędny, to znaczy, jeżeli organizator, którym jest reżyser w tym wypadku, czy scenarzysta, mają taki pomysł na adaptację, to trzeba się mu podporządkować, nie ma co walczyć o jakieś poszczególne role, że tak powiem. Więc to, na czym mi zależało najbardziej, to pokazanie tej postaci w nieco innym wymiarze niż moi wspaniali poprzednicy. Tadeusza Fieskiego pamiętam z teatru, w którym bywałem jako dziecko, z Bronkiem Pawlikiem się przyjaźniłem. W swojej postaci postanowiłem udać się, że tak powiem, w przeszłość żołnierską tej postaci, czyli taki grunt, który łączy Wokulskiego rzetelnością pewną, postawą, no taką charakterną, że tak powiem, typową dla postawy żołnierskiej. Oni obaj zaznali krwi, że tak powiem i znają jej ofiarę, więc pomyślałem, że to jest doskonała baza do tej przyjaźni, która pozwala mówić rzeczy szorstkie czasami, narażając się na krytykę i na surowość oceny, ale na tym przyjaźni polega, że można zrobić i powiedzieć coś, co zostanie nam wybaczone, dlatego, że jesteśmy w przyjaźni, czyli mamy tę relację najbliższą z przyjacielem. Po pierwsze jestem z epoki kostiumu, bo jako dziecko, kiedy przychodziłem do ojca do teatru, pachniało tam szminkami Leichnera, pachniało mastiksem do zarostów. Aktorzy się przebierali, aktorzy się charakteryzowali. To wszystko stało się za mojego życia, które uważam za niesłychanie szczęśliwe, bo obserwuję w nim tyle zmian, łącznie z próbą pozbawienia teatru i filmu jego poezji. Czyli... Tego cudzysłowia, który zwykle tym sztukom towarzyszył i nagle te dziedziny zaczynają się przenosić do naszego życia, które siłą rzeczy jest mniej dramatyczne, bo człowiek siedzący na widowni, a czasem nim jestem, nie ma ochoty oglądać swojego życia, po prostu płaci za bilet po to, żeby się przenieść do innego świata, który jest urządzony przez artystę czy artystów i na tę sztuczność, która tam jest, się zgadza. W związku z tym cofnięcie nas do epoki wcale nie musi oznaczać pozbawienia tego dzieła jego współczesnego znaczenia, ale daje pogląd człowiekowi, jaka jest ciągłość zdarzeń, że kostium, który nas przyobleka, jest tylko czymś powierzchownym, a namiętności, uczucia, charakter człowieka pozostaje niezmienny. Zawsze rządzą nami te same emocje, te same prawa i te same nieporozumienia, które Wokulskiemu na przykład nie pozwalają zrozumieć, że źle trafił mimo potrzeptów przyjaciół. Dlatego, że miłość jest ślepa. Miłość jest tym uczuciem, które nie pozwala trzeźwo patrzeć dookoła. I to, to uczucie wyróżnia. To jest, jak ludzie je wspominają, a mam cały czas je w żywej pamięci, a to jest uczucie zniewalające i warto dla niego zginąć, no po prostu. Te charaktery plus w sposób fantastyczny napisał, poprzez prawdziwość tych postaci, poprzez te relacje oraz przez czas, który opisał w sposób doskonały. Trzeba pamiętać, że był także dziennikarzem, w związku z tym miał podwójny talent notowania rzeczywistości, bardzo dobrym piórem, a poza tym zaopatrzony właśnie w ten wspaniały, epicki talent także literacki. To wzbogaca zawsze. Joseph Roth też mój ulubiony pisarz z tej, prawie tej samej epoki miał te same cechy. Więc lubię tego autora i lubię jego powieść. Zawsze mnie wzruszała Janna Karenina a to jest równie tragiczna opowieść o miłości. Prawda? Więc to jest mi bliskie. Kostium jest mi w ogóle bliski. Teatr posługiwał się kostiumem. Ja jestem urodzony w teatrze, że tak powiem, w, dosłownie i w przenośni. Urodziłem się na trzecim piętrze Teatru Starego w Krakowie. <grydy> Dzisiaj tam mieszkam i kiedy patrzę na to piętro, nie mogę się nadziwić. Nie czuję jakiejś szczególnej emocji, kiedy przechodzę pod teatrem starym w związku z tym, ale to, że nosi on nazwę Teatru Starego robi na mnie wrażenie, muszę powiedzieć. <grydy>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 inny rodzaj dyscypliny i inny rodzaj opowiadania, który był zakodowany w scenariuszu już na początku, czyli tak jakby twórcy wiedzieli już jak będzie wyglądał film, który chcą robić i który reżyserują, realizują. Dziś tych możliwości pojawiło się nieskończenie wiele, bo z tej ilości materiału można zrobić naprawdę przy pomocy udanego montażu bardzo różne zdarzenia. I dzisiaj wszyscy jesteśmy grający w tym filmie zaskoczeni możliwościami takiego montażu, ale to widziałem już podczas zdjęć, po ilości ustawień, które są mordercze dla aktorów, bo musimy powtarzać w nieskończoność to samo, czasem na potrzeby detalu, zbliżenia i tak dalej. Powtarzamy całą scenę, dlatego że nie ma uszczerbku w postaci tego czasu, który dzisiaj już zupełnie ma inny wymiar z powodu braku taśmy. To jest ta technika. Mówię także o świetle na przykład. Proszę pamiętać, że swoją karierę zaczynałem w 1960 roku, kiedy na hali zdjęciowej tak zwane światła łukowe rozpalały się przez pół godziny, zanim uzyskały swoją siłę blasku. Temperatura z tego była jak w hucie po prostu. To był inny czas. Kamera ważyła prawie tonę. Jeździła po szynach. Jestem po prostu obiektem, który zanotował takie zmiany w ciągu swojego życia. One dotyczą wszystkiego. Komunikacji między człowiekiem, estetyki pewnej, stylów, no ale techniki przede wszystkim. Kiedy wylądowałem w 1986 roku na antypodach gdzieś z kolegami grając męża i żonę z Anią Seniuk, Anią Dymną i Andrzejem Kopiczyńskim, wszedłem do budki telefonicznej i połączyłem się z żoną przy pomocy kilku monet wrzuconych do telefonu. Nie mogłem zrozumieć jak po czterech dniach lotu do tej Australii całej mogę się z kimś porozumieć i na czym to polega, czy tam coś leży pod wodą, czy co. Kiedy ja mówiłem, moja żona musiała milczeć i odwrotnie i tak dalej. Dzisiaj każdy stanie na każdym rogu jakiejkolwiek wyspy i miejsce na świecie i się skomunikuje ze sobą. Następstwa tego są niesamowite. Jeszcze inne są takie na przykład, że na jakimś lotnisku, Parę miesięcy temu, z trudem odnajdując jeden metr kwadratowy dla siebie, taki był ścisk, zacząłem z nerwów zastanawiać się i szukać w Google, ile było ludzi na świecie, kiedy się urodziłem i okazało się, że było ich 2,5 miliarda, dzisiaj jest 8,5 miliarda. Trzykrotnie zwiększyła się liczba ludzi na świecie podczas mojego życia. Po co o tym mówię? Właśnie wracając, widać te zmiany wszystkie widzę, natomiast niezmiennie pozostaję człowiekiem otwartym na te zmiany Dziwiącym się czasami, czasami znającym odpowiedź lepiej niż ktoś, kto wchodzi w życie, bowiem mam dystans do tego i wiem, że on za 50-60 lat będzie miał podobny dystans i skróci sobie to do opowiadania o sobie samym, wybierając te rzeczy najważniejsze, a miłość jest absolutnie najważniejsza.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 i taka jakaś sztafeta rodzinna, bo jestem w takim okresie podsumowującym, że tak powiem, swojego życia. Powtórę miłość do tej powieści. Ja dosyć swobodnie dysponuję, że tak powiem, swoim życiem, myśląc o wolności własnej w bardzo określonej i ograniczonej sytuacji, jaką jest życie. Więc wtedy, kiedy coś mi przyjdzie do głowy i serce podpowiada, że tak, to mówię tak. 20 lat temu podpowiedział mi, że wystarczy a dzisiaj podpowiedziało, a co ci szkodzi? No i dzięki temu Marka Kondrata zobaczymy w roli Ignacego Rzeckiego w lalce w reżyserii Macieja Kawalskiego najwcześniej pewnie, jak sądzę będziemy mogli to zrobić na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to we wrześniu a za chwilę w audycji o innym festiwalu który już niedługo kamera, trójkowo, akcja filmowo, dzień dobry Dzień dobry. Wojciech Diduszko z nami w trójce. Witam ostatniego dziś mojego gościa, bo przed nami 23. Między, międzynarodowy też, też ale milenium chciałem powiedzieć. Dogs Against Gravity, ten festiwal. Jest z nami dyrektor konkursu polskiego, więc na pewno my się dzisiaj zatrzymamy przy polskich filmach na festiwalu. Jeszcze do wydarzenia troszkę czasu, bo zaczyna się dopiero 8 maja, ale tu słyszę od ciebie, że... Mm, już festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród tak, widzów, tak? Start biletów nastąpił wczoraj, zapraszamy wszystkich na MDAGPL. Ale Zaraz... znikają natychmiast? No jest lepiej dokładnie dwa razy niż było rok temu. To jest A największy... też nie było źle. No, tak, było bardzo dobrze. 181 tysięcy widzów yy, odwiedziło nas. To jest największy festiwal filmowy w Polsce w tym momencie. Drugi największy festiwal filmów dokumentarnych w Europie i ogólnie jeden z największych wydarzeń filmowych na świecie, z czego jesteśmy bardzo dumni. I w dodatku jeszcze wydarzenie, które ma miejsce przecież w wielu miastach. I również w sieci. Tych miast jest 7. Startujemy 8 maja do 17 maja w 7 miastach Polski. Zapraszamy bardzo. Wszystko jest na stronie mdag.pl filmem otwarcia. Zaczęliśmy od e, filmu polskiego. Ja się zajmuję głównie konkursem polskim, ale nie tylko. E, będzie film bez końca Michała Marczaka. Z którym spotkałem się w styczniu na początku roku. Właśnie. Przy okazji premiery tak. światowej filmu na festiwalu w Sundance. To jest no, oprócz Cannes, Wenecji, Berlina jeden z najważniejszych festiwali na świecie. Także wielki prestiż dla e, polskiego kina. Michał Marczak wraca do filmu po 10 latach. Po pamiętnym filmie z 2016... Też długa przerwa. 2016 rok. Wszystkie nieprzespane nowe który to film też pokażemy na festiwalu Mila Index Against Gravity w takiej sekcji The Best of MDAG. Będzie połączony z imprezą ci e, ze słuchaczek i słuchaczy, którzy pamiętają wszystkie nieprzespane noce, pamiętają, że to jest wielka, niekończąca się impreza. a Także przypomnimy to, ale filmom otwarcia Festiwalu Millennium Tuxagans Gravity jest bez końca A w tym roku. To jest film o bardzo głośnej sprawie Daniela Dymińskiego, który poszukuje swojego syna Krzysztofa, 16-letniego, który pewnego dnia opuścił dom, poszedł na Most Gdański w Warszawie i w momencie, kiedy kamera przemysłowa wykonywała obrót, po prostu zniknął. Rozpoczęło się gigantyczne poszukiwania, w które zaangażowało się chyba w największym mom momencie około 150 tysięcy osób. A to było bardzo głośne w internecie stworzyła się taka społeczność poszukująca Krzysztofa. Film jest o takich dość dramatycznych poszukiwaniach zaginionego syna, ale też w takim najgłębszym wymiarze, to ten film jak każde wielkie dzieło sztuki ma wiele tych wymiarów, o podróży w głąb siebie, o zmierzaniu się z bardzo trudnymi pytaniami, o odnajdywaniu więzi z naturą, też, bo jest to film, który dzieje się nad dziką rzeką Wisłą. To jest nasz wielki narodowy skarb. Mamy go w środku Warszawy. Kompletnie częściowo nieuregulowana rzeka. Krzysztof Daniel, przepraszam, spędza tam bardzo dużo czasu. Otoczony bliskimi sobie ludźmi wchodzi w różne interakcje z innymi ludźmi, którzy poszukują zaginionych. Tych osób zaginionych w Polsce jest bardzo dużo. Niektóre z nich tak, tak. nie giną, I tylko też chcą być zaginione. Niektóre ten film też, głośne też. Ten inne. film też stawia takie trudne pytania, co zrobić, kiedy że ktoś chce zniknąć i nie informuje bliskich. Mam wrażenie, coraz więcej takich osób na świecie. Nie znam dokładnie statystyk, ale ten film pokazuje taką potrzebę komunikacji i potrzebę zadania sobie pytań, nie, nie będzie za późno. Myślę, że to jest taki film zmieniający życie. A bardzo głęboki, bardzo mądry, niesamowicie wybitnie wręcz zrealizowany wizualnie. Tam są zdjęcia podwodne z rzeki, kiedy tą naturę można poczuć, można zrozumieć. Nie bez powodu jest filmem otwarcia największego polskiego festiwalu filmowego. To oczywiście bez końca Michała Marczaka. Czas nas goni, więc króciutko chociaż jeszcze o trzech filmach konkursowych polskich, czyli polskich premierach festiwalu. Z... Kandydaci śmierci, Maciej Cuskę To jest film, który powstawał przez 17 lat. Sam Maciej Cuskę mówi, że to jego najważniejszy film. A przez 17 lat Maciej, świetny reżyser, zabierał swojego syna i jego przyjaciół na taką wyprawę na tydzień gdzieś w Polskę. Wanem rozbijali się w lesie i kręcili horory. Oczywiście te horory są takim, takie żarty filmowe. Są tylko pretekstem do spotkania, do podróży, do rozmowy. Właśnie to, czego zabrakło w filmie bez końca a w życiu Daniela być może, czyli szczery rozmowy i spędzania czasu, która czasem polega na nic nierobieniu, przewalaniu się, głupotach, wybrykach, jak to bywa wśród mężczyzn, ale to, że chłopcy są ze sobą i, i Maciej jest ze swoim synem, to jest naprawdę... Tu się dzieje magia. Ehm, pokażemy w konkursie polskim też film... Ciało wojny Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. To jest wielkie wydarzenie. Wróciła Małgorzata do dokumentu. Do dokumentu, dokładnie. Film oparty o, we współpracy z ukraińską filmą Open Group, która reprezentowała Polskę na, na festiwalu Biennale w Wenecji, opowiadając o tym, co wojna robi z naszymi ciałami, co robi z naszymi uczuciami i z naszym życiem? Ta wojna wciąż jest blisko, Polska jest jej częścią. Wydaje mi się, że obojętnie obojętniejemy, Zapominamy, ten film nas przywraca do pionu. No i może jeszcze trzeci tytuł, który byś zarekomendował dzisiaj. No, na ponad jeszcze dwa tygodnie przed festiwalem. Chciałbym polecić film Pieśni Lasu. To jest film francuski. Zobaczyło go we Francji, uwaga, półtora miliona Francuzów. Półtora miliona Francuzów nie może się mylić. I znów wracając do natury i potrzeby rozmowy, który ten temat już tutaj wybrzmiewał. Dziadek zabiera swojego wnuczka do lasu, chodzą, oglądają zwier dzikie zwierzęta, oglądają przyrodę. Tylko tyle i aż tyle. Półtora miliona widzów to zobaczyło. Trzeba, zobaczymy, jak pójdzie Czyli w coś musi być niezwykłego. niezwykłego Niezwykły do, film. W, w formie wersji. chyba tego filmu, tak? On jest uwodzący, ale wszyscy mamy potrzebę zwolnienia, wszyscy mamy potrzebę oddechu, wszyscy mamy potrzebę bycia ze sobą, bycia z naturą, takiego wyciszenia. I ten film wspaniale z tym rozumie. Mhm. A powiedz mi, kto w tym roku oceni polskie filmy? Mamy w jury Janne Łapińską, to jest dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mamy dyrektorkę Festiwalu w Lipsku, Ole Staszel, to jest Polska, Polka mieszkająca od wielu lat w Niemczech. I mamy dyrektora Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Sheffield. Mhm, Także polsko-mieędzynarodowy. Także taki mi skład międzynarodowy. Tak więc... zawsze staramy się, żeby był ten aspekt międzynarodowy, dzięki temu mamy pewność obiektywizmu. No to może dzisiaj tyle tytułem Zachęty. Sądzę, że to wszystko co powiedziałeś o tych na razie tylko kilku filmach, bo oczywiście będziemy w trójce wracać w najbliższych dniach, tygodniach do programu festiwalu Millennium Doxa Games Gravity, ale myślę, że to co powiedziałeś brzmi naprawdę zachęcająco. No szczególnie czekamy chyba na ten film otwarcia Michała Marczaka. To kiedyś talent trójki przypominam. Także zapraszamy. Bilety się szybciutko rozchodzą. Warto sobie już teraz rezerwować kolejne szanse. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie i widzimy się w kinie. Widzimy się oczywiście za dwa tygodnie z kolei trójkowo filmowa w całości z Millennium Dogs Against Gravity. Dzisiaj był ze mną Wojciech Diduszko, dyrektor Konkursu Polskiego. Ja już powiem, do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ogłoszenie społeczne. Półtora procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 w Media Expert smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.